Cześć moi drodzy Witam wszystkich Bardzo, bardzo gorąco O tak Jest bardzo gorąco Tego lata Mamy wyjątkowo gorące lato W tym roku Przez wiele dni Utrzymuje się temperatura Ponad 30 stopni Co nie jest normalne W Polsce Zazwyczaj mamy tylko Kilka takich dni w ciągu lata. Trzy, może pięć, ale w tym roku już ponad dwa tygodnie jest tak gorąco i zanosi się na to, że będzie tak jeszcze przez najbliższy tydzień. Niestety powoduje to pewne problemy. W naszych rzekach jest mało wody i rolnicy mają duże straty Bo wszystko usycha na polach Nie ma deszczu Oczywiście taka susza Powoduje, że mogą powstawać pożary lasów To jest bardzo niebezpieczne Zobaczymy jak długo jeszcze będzie Tak gorąco Słyszałem zapowiedzi, że jeszcze przez tydzień ma się utrzymać taka upalna pogoda. Zobaczymy, czy prognozy pogody się sprawdzą. Nie będę dziś jednak mówił o upale, ani w ogóle o pogodzie. Tak jak obiecałem na Facebooku, dziś usłyszycie nie tylko mój głos. Dziś chcę zaprosić Was do wysłuchania Mojej rozmowy z Piotrem Procem. Piotr jest moim znajomym z internetu. poznaliśmy się dwa lata temu i od czasu do czasu piszemy do siebie, a ostatnio umówiliśmy się na rozmowę przez Skype. Piotr, tak jak ja, pomaga ludziom w nauce polskiego, jednak robi to w trochę inny sposób. Piotr prowadzi lekcje przez Skype. Chcę porozmawiać z Piotrem na temat jego doświadczeń. Chcę dowiedzieć się, jak on uczył się języków obcych. Piotr mówi po angielsku i po rosyjsku. I w jaki sposób pomaga swoim uczniom w nauce polskiego. Myślę, że to będzie dobra okazja dla Was, żeby posłuchać przysłuchać się rozmowie dwóch Polaków. Możecie posłuchać, jak rozmawiamy na co dzień, jak rozmawiamy mm, między sobą. Posłuchajcie naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Cześć Piotrze, jak Witaj. się masz? Bardzo dobrze. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Znamy się już chyba dwa lata, ale tylko uh -huh. przez internet. Tak. Ale w końcu mamy okazję porozmawiać. Opowiedz trochę o sobie. Skąd znasz tak dobrze Polski? Czy znaczy Polski? Tak. No bo jestem Polakiem. To był żart oczywiście, bo z reguły rozmawiam z ludźmi, którzy uczą mhm. się polskiego, ale tym razem mam okazję porozmawiać i wy macie okazję posłuchać kogoś, kto mówi po polsku od urodzenia. Tak, właśnie takie pytanie mam. Czy kiedyś już ktoś w Real Polish był Polak? Jaki, jakiś wywiad z nim był? Z Nie, jakimś? jesteś, pierwszym, jesteś Ojej. pierwszym Polakiem, który... W ogóle słucha y, y, y, moich audycji, bo wiem, że kilku, przynajmniej wysłuchałeś. Tak, tak. Znaczy, wcześniej byłem na bieżąco, teraz już trochę mniej, ale aha, tak. Aha. Opowiedz, y, czym się zajmujesz? Co cię interesuje? Y, y, co w internecie oferujesz ludziom i tak dalej? Opowiedz aha. o sobie. Ok, a to, to jest bardziej hobby, bo tak ogólnie to jestem teraz studentem, studiuję informatykę w Krakowie na piątym roku a to nauczanie polskiego to jest takie powiedzmy hobby. Ja z tego pieniędzy nie biorę, więc to jest takie tak, zajęcie dodatkowe. Dobra. To co, co mam opisać najpierw? <śmiech> Opowiedz, kogo uczysz, gdzie można cię znaleźć yy. <śmiech> i tak dalej. Dobrze. To uczę osoby rosyjskojęzyczne, tak? Takie, które uczą się polskiego i znają już język rosyjski. Dlatego takie osoby, bo ja znam dobrze rosyjski i łatwo mogę wczuć się w rolę tych osób tak i bardzo łatwo, gdy widzę jakiś błąd, od razu nasuwa mi się powód tego błędu, bo znam myślenie tej drugiej strony. tak mm -hmm. I mm -hmm. tak, mam sobie trzech uczniów na bieżąco, wcześniej jeszcze był jeden i tak, to jest tak, pan Aleksander z, gdzieś z centrum Ukrainy, pan Gennady był z Krymu, Pan Aleksiej z Samary i Pan Konstantin z Sankt Petersburga. Tak mm -hmm. Mm -hmm. Tak, więc jak były te ten cały konflikt ukraiński tam to często o tym rozmawialiśmy. tak? Aha. tak. Rozumiem. No tak, to był taki gorący temat. Mm -hmm. Skąd ten pomysł, żeby pomagać ludziom uczyć się polskiego? Znaczy, do pomaganie ludzi zawsze jest fajne, tak? tak. Zgadzam się. No, y też chciałem się w jakiś sposób sprawdzić, tak, czy, czy e, dam sobie radę, bo e, nauczyłem się e, sam angielskiego i rosyjskiego właściwie, no powiedzmy na własną rękę mhm. i chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie też kogoś nauczyć, powiedzmy podobnymi metodami, tak. Mhm. I e, nie bierzesz za to pieniędzy, trzeba podkreślić. Tak, ale to jest raz w tygodniu, półtorej godziny, tak, lekcja trwa, tam półtorej godziny też mniej więcej zajmuje mi przygotowanie konspektu, tak. Więc to jest dosyć mało czasu, ale to jest też takie w, w, w tygodniu wydarzenie ciekawe. Mhm. No, czy, bo to, nie... mhm. czy to, obu... są Przepraszam, czy to są e, rozmowy przez Skype? Czy masz tak. swoją stronę internetową? Nie, przez Skype'a. Bardzo tak amatorsko, bardzo mhm. prosto. Mhm. Świetnie. A o, opowiedz nam. Mm, jak ty uczyłeś się polskiego, bo nie polskiego, tylko języków, języków obcych. obcych, rosyjskiego i angielskiego. Mhm. No. Czy mówisz, że nie, nie uczyłeś się w szkole? No, na pewno uczyłeś się angielskiego trochę w szkole, tak? Mhm. Tak, tak. O, to od pierwszej klasy podstawówki, więc to lat się dużo zebrało, ale wydaje mi się, że moja własna nauka była dużo, dużo bardziej efektywniejsza, tak? Mhm. Mhm. Tak, to powiem o tym, więc tak. Yy, angielskiego właściwie nauczyłem się z podcastów, tak? Zaczynałem podobnie jak ty, tak? tak ten Podcast był ESL Pod, tak? Pamiętasz? Mm -hmm. Pamiętasz? Tak, ja też słuchałem tego podcastu. Yy. Później jakieś podcasty z BBC pewnie, a ostatnio tak, od zeszłego roku Lux English Podcast, też mówiłem ci o nim. Yy, tak? No słuchanie, ogólnie fajnie, bo to jest kontakt z żywym językiem, tak? Tak, okay. a jak y, z rosyjskim? Czy też uczyłeś się mm -hmm. w szkole, czy Rosyjski, sam? powiem tak, że się rosyjskim zafascynowałem w liceum. Tam miałem taką e, fajną możliwość, bo miałem bardzo małe klasy, po kilka osób, tak? To było od dwóch do sześciu osób w klasie, więc mm -hmm. każdy w czasie lekcji miał okazję się wypowiedzieć. E, I tak, i te lekcje wyglądały... Trochę podobnie jak teraz te, które ja prowadzę, tak, czyli na zasadzie dyskusji na podstawie jakiegoś materiału. Tak? Mm -hmm. Czyli nie gramatyka, uczenie się znaczy to Wiadomo, napawiec? że tam, gdzieś tam kiedyś w jakimś miejscu występuje, ale przeważnie to jest taka właśnie rozmowa. I tak, jeżeli na początku to były takie proste rozmowy, tak? Na podstawie samego tekstu, tak? Kto co, kto co zrobił, kto kiedy. Takie podobne do twoich historyjek, tak? Mm -hmm. Pytania A... do historyki po prostu, do mhm. zdań konkretnych. Mhm. A później z czasem, gdy jest człowiek coraz lepszy w języku, no to zadajemy pytania trudniejsze, tak? Już bardziej o sens, może jakiś problem, czy co myślisz ogólnie na podstawie tego, na przykład czy jakiś problem spotkałeś w swoim życiu, tak? Nie wiem. Na przykład u mnie na lekcji był taki filmik z panem Wojciechem Cejrowskim, który, który narzeka na to, że Unia Europejska zakazuje mu używania żarówek, tak? No mhm. i sobie rozmawiamy, że już to jest taki wyższy poziom, jakie zakazy na przykład obowiązują w twoim kraju, jaki masz do tego stosunek, czy Unia Europejska powinna bardziej wychowywać, czy w sensie mówić, czemu mhm. te żarówki zakazuje, czy właśnie powinna bardziej zakazywać. O, Czyli po na prostu takiej... nauka wyrażania swoich myśli, po prostu swobodna rozmowa. Mhm. Czy nauczyciel był Polakiem, czy, czy był tak. rosyjskojęzyczny? Tak. Był Polakiem. Mhm. Świetnie, czyli metoda naturalna w zasadzie przez rozmowę taką ty metodę, może, jaką ja również polecam. Ty i może dodam, że po trzech latach y, udało mi się. Taki właśnie sukces osiągnąć, tak? Bo byłem finalistą olimpiady ogólnopolskiej języka rosyjskiego. Tak. Aha. No brawo. Super. I teraz, kiedy rozmawiasz y, ze swoimi uczniami, to właśnie. Taką metodę proponujesz im nauki również, tak? Uh -huh. Tutaj też jeszcze rozszerzę ten temat, tak? Lekcja ma dwie części. Pierwsza część to jest taka krótka gramatyka. Zazwyczaj jest tak, że ja słucham swoich uczniów i zauważam, czego im brakuje, tak? uh -huh. Jak, jaki błąd regularnie popełniają. No i mogę na podstawie tego jakiś, nie wiem, albo znaleźć ten temat gramatyczny, albo samemu coś, kilka przykładów napisać, żeby pokazać, na czym polega błąd. Albo sobie w tej części tłumaczymy sobie zdania z testów Olimpiady Języka Rosyjskiego, te, które ja rozwiązywałem, tylko my robimy je w drugą stronę. Tak? Czyli używamy tych samych testów yy, drugi raz. Świetnie. Tak? A później sobie rozmawiamy, tak? Tydzień wcześniej odsyłam uczniom konspekt. Tam są pytania, i tak. Jeżeli uczeń na przykład czuje się bardzo pewny siebie, to właściwie może się nie, w ogóle nie przygotowywać, a jeżeli uczeń jest trochę słabszy, to. Możesz nad odpowiedzi do wszystkiego wcześniej i tak. Mm -hmm. Wszystkie słówka sprawdzić, tak żeby po prostu był gotowy, żeby nie było żadnych spięć, żeby nie szukał słów. Rozumiem. Tak. Czyli jesteś takim y, trenerem języka można powiedzieć. No tak. Dla swoich uczniów jakby masz taką drużynę, którą trenujesz z języka polskiego, można tak powiedzieć. Tak. Nie uczysz ich y, jakichś konkretnych y, konkretnej gramatyki, tylko wynajdujesz błędy, które hmm. oni robią i starasz się poprawiać, pokazywać im gdzie robią te błędy. Ja tutaj też dodam od siebie. Na przykład zadaję jakieś pytanie. Ktoś tam um, udziela odpowiedzi na przykład jakiejś takiej dłuższej. Ja w tym czasie tutaj na Skype sobie wypisuję e, jakie błędy popełnia, a gdy on już kończy, ja to mu wysyłam, tak jak na Skype tutaj cokolwiek napisał i wysłał on to dostaje i od razu jest mój komentarz, tak? Czyli on nie musi, tak jak w szkole, zapisywać słów nauczyciela, tylko ja mu mm -hmm. od razu wysyłam. Wszystko. Mm -hmm. Mm -hmm. Świetnie. I też nagrywam y, lekcje i on później może sobie odsłuchać, tak? Aha, doskonale. Czy myślisz, że dla rosyjskojęzycznych uczniów język polski jest trudny czy łatwy? Myślę, że stosunkowo łatwy. Osoby rosyjskojęzyczne, czy, tak, czy też Polacy uczący się rosyjskiego też, to jest taka zależność, mhm. bardzo łatwo mogą wejść na wysoki poziom, do, y, jeśli chodzi o słuchanie, tak? bardzo dużo rozumieją. A jeśli chodzi o akcent, ja często słyszę osoby rosyjskojęzyczne, którym jest bardzo trudno pozbyć się akcentu wschodniego, że tak powiem. No tak, akcent występuje to też mm, po tylu lekcjach już bardzo łatwo zauważam, nawet u moich nowych znajomych, teraz mam w Krakowie współlokatorkę, Ukrainkę i tam często przychodzą goście do niej, więc to od razu słychać tak? czy to jest Polak, czy Ukrainiec to jest właśnie bardzo ciekawe że wydaje mi się, że jeżeli uczy się języków podobnych do siebie, to trudno się pozbyć akcentu, a jeśli uczymy się języka zupełnie innego to jakoś łatwiej jest tak mi się wydaje, nie wiem czy potwierdzisz Moje w, zdanie. W sumie to nie wiem. Tutaj zdania nie mam. Ale często jest tak, że właśnie trudno pozbyć się. I nam pewnie Polakom, uczącym się rosyjskiego, myślę, że też trudno się pozbyć polskiego znowu akcentu. Znaczy na przykład w rosyjskim jest taka litera ły, która Rosjanie inaczej wypowiadają. Na przykład gdy ja mówię po rosyjsku, to od razu widać też, bo to ły źle wypowiada. To jest bardzo trudno wymówić to, ten dźwięk. Ja nie, nie potrafię. Jest to jak coś pomiędzy EU polskie a L tak, tak, polskie. Tak. I w ogóle nie potrafię tak ułożyć języka i wypowiedzieć tego dźwięku, który muszę powiedzieć, że dosyć mi się podoba. Kiedy słucham Rosjan, to ten dźwięk przykuwa moją uwagę. Jest tak inny od polskiego. Charakterystyczny. Charakterystyczny i od razu można poznać, że to jest ktoś, kto mówi wschodnim akcentem. Po polsku tak nie mówimy. Chociaż przed wojną ludzie inaczej wymawiali L. Na starych filmach można zobaczyć, że, że jest to trochę inaczej. Czy ludzie, którzy... Chcieliby, na pewno teraz będzie mnóstwo osób, <laughs> które będą chciały z tobą y, y, przynajmniej spróbować mieć lekcje. Czy, czy to jest możliwe? Rozumiem, że czasu nie jest wiele, każdy ma tyle samo czasu i takie darmowe dawanie lekcji to jest niesamowita sprawa, bo nie często można coś takiego spotkać, dlatego jeśli Piotr ma już trzech uczniów, to nie nalegajcie zbyt mocno, bo musicie zrozumieć, że to wymaga czasu. No tak, też tutaj dodam, jak, jak zaczynałem ze swoimi uczniami i tam mówiłem, że to wszystko za darmo, tak? To, Nikt nie wierzył. E, tak, nie chcieli uwierzyć. Tam e, e, cytowali mi przysłowie rosyjskie, że za darmo to jest tylko ser w klatce nasz na myszy, tak? <grym> tak. Ja z, po polsku czasami mówi się, że za darmo to nawet w mordę nie można dostać. Tak, tak. A z Ale... tego pytania tutaj... Na pewno e, część z moich uczniów, bo ich uczę już dwa lata lub dwa i pół, myślę, że po pewnym już zbliżamy się do tego momentu, kiedy oni już będą, że tak powiem, no, nauczeni do końca, tak już nie będą tych lekcji potrzebowali. Na przykład, gdy pan Aleksiej przyjechał do Polski, już dwa razy był tutaj, no to właściwie żadnego problemu w komunikacji nie miał, więc mhm. jest taki już moment, kiedy możemy się rozstać, tak? kiedy mogę sobie znaleźć kolejnego ucznia. Tak? Wtedy już wyfruwa z gniazda uczeń i jest miejsce dla następnego. Ale to się będę do Pana zgłaszał, a się do Pana, do, do, ustaliliśmy, że mówimy na tym, że się będę do Ciebie zgłaszał i wtedy tak. Oczywiście, ja oczywiście zawsze mogę dać takie ogłoszenie, że jest wolne miejsce u Piotra i można zgłosić się i ewentualnie uczyć się z Piotrem Polskiego. To niesamowita okazja. Nieczęsto zdarzają się tacy ludzie, którzy poświęcają swój czas. <taki> tak, muszę to podkreślić, bo naprawdę jest to coś wielkiego. Myślę, że ludzie, którzy Uczą się z Tobą, są Ci bardzo, bardzo wdzięczni no tak. za, to, za tą pomoc i myślę, że mają również efekty. Czy byli tacy, którzy na przykład zdawali na kartę Polaka? Bo jest e, tak wielu. Ten pan Aleksiej, który do Polski przyjeżdżał, to tak, ma teraz już kartę Polaka, miał ten test. Ja miałem z nim lekcję przed tym testem, dostał mm -hmm. sobie mm -hmm. ten test bez problemu, a pan Aleksander jeszcze niedawno brał udział w dyktandzie języka polskiego o swoim mieście i tak chyba trzecie miejsce zajął na 100 osób, coś mm -hmm, takiego. Pisał do mnie o tym, tak? Pan Aleksander pisał do mnie właśnie o tym niesamowitym przeżyciu dla niego, tak. ponieważ pokonał wielu, wielu konkurentów i zrobił naprawdę bardzo mało błędów i Błędów, które nie były jakieś znaczące. To były drobne drobne błędy. Mm -hmm. Także gratulujemy. Tak, czy, czy ty, Piotrze, wiesz, jak odbywa się egzamin na kartę Polaka? Może wiesz, jak biega taka rozmowa? Myślę, to że niektórzy są się ciekawi. Czy chciał pan Aleksiej wypowiedzieć? Ja mogę mu podać linka, czy tam poprosić? Może w komentarzach napiszę. Ja wiem, że to jest taka. Luźna rozmowa na temat Polski, na temat y, zwyczajów, chociaż może to być różnie, bo chyba zależy to od konsula, bo to jest mhm. rozmowa z konsulem mhm. i może to różnie, różnie wyglądać w zależności od miejsca. No pan Aleksiej specjalnie do Moskwy jechał, bardzo dużo kilometrów, Aha, tam leciał właściwie. Bo być może te egzaminy są organizowane nie tak często i trzeba sobie miejsce tam po prostu zorganizować i zaplanować wszystko. Nie wiem, jak to jest dokładnie, ale byłem właśnie ciekawy. Myślałem, że wiesz więcej na ten temat, jak to się odbywa. Porozmawiajmy jeszcze może o metodach nauki. Ja polecam słuchanie. Czy czy ty masz jeszcze jakieś inne czytanie. Niektórzy na przykład dużo czytają. Czy ty dużo czytasz po angielsku, po rosyjsku? Prawie w ogóle, chociaż jakaś tam książka się znalazła, ale to myślę, że od formy nie zależy. Ważne, żeby był jakiś ciekawy materiał. A Czy to będzie forma tekstowa, słuchania, czy film, mm -hmm, mm -hmm. to już obojętne. Właśnie niektórzy wolą, niektórzy wolą czytać, niektórzy wolą słuchać. Ja wolę słuchać, bo Mniej czasu to zajmuje, słuchanie jest mniej absorbujące, można słuchać i równocześnie robić coś innego. Mhm. Czy tyle, czy... że na przykład język angielski, tak? Inaczej się go pisze, inaczej wypowiada, więc tutaj musimy mieć te. Tak, dobrze jest i równocześnie robić. Jeśli ktoś nie słuchał i od razu zacznie czytać po angielsku, to. Nie ma, pojęcia, nie ma pojęcia jak wymawiać dane słowa i myślę, że wtedy może mieć trudności z porozumiewaniem się. Być może może się nauczyć czytać i rozumieć tekst, ale myślę, że z mówieniem będą kłopoty. Ja myślę, że tak jak dzieci, najpierw powinniśmy uczyć się słuchać, a później mówić, później czytać i pisać na końcu. Myślę, że taka naturalna droga jest najlepsza, przynajmniej dla mnie. Zgadzasz się ze mną? Tak. Tutaj za wiele do, do, do dodania nie ma. To cóż, myślę, że nie będziemy tej rozmowy bardzo długo prowadzili, bo myślę, że może być ona trudna do zrozumienia, bo mówimy dosyć szybko, mówimy naturalnie. Ja, ja nie mówię wolniej niż zwykle i Piotr również nie mówi wolniej niż zwykle. Nawet powiedział, że trochę szybciej mówię, bo jest taka rozmowa trochę stresująca, tak? I, tutaj... mhm. I może być trudno tak długą rozmowę później śledzić. Myślę, że na dzisiaj to byłoby wszystko. Z przyjemnością zaproszę Cię Piotrze do następnego któregoś z podcastów i porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Wiem, że interesujesz się również samorozwojem, że czytasz książki na ten temat. Może kiedyś porozmawiamy na taki temat. Jak zorganizować sobie czas, jak, nie wiem... Różne tematy na temat samorozwoju są bardzo, bardzo ciekawe i chętnie poznam Twoje zdanie, Twoje metody na organizację czasu na przykład, bo myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że masz dużo zajęć, uczysz się języków, uczysz innych języków. I z tym czasem zawsze są kłopoty. Wszyscy mamy problemy z czasem. No tak. Jeszcze wcześniej rok temu pracowałem w tym samym czasie, więc tam już mogę musiałem sobie poukładać odpowiednio czas, bo inaczej mm -hmm. go brakowało wszędzie. Z przyjemnością. Zapraszam cię również na następny raz. A... Na dzisiaj to wszystko. Czy y, można znaleźć Cię w internecie, jeśli ktoś chciałby się bezpośrednio do Ciebie zwrócić na Facebooku, może na Twitterze? Na Facebooku też mogę podać maila, to umieścisz tam w którymś miejscu, ale też mogę śledzić komentarze pod tym odcinkiem, i mogę odpowiadać. Świetnie, w takim razie zapraszamy wszystkich do komentowania, jeśli ktoś ma pytania do Piotra, proszę pisać do mnie na maila albo na maila do Piotra, który pokaże się w tekście, który spróbuję później wpisać. To będzie dużo pracy, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Cóż, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo było miło z Tobą rozmawiać. Cieszę się, że po dwóch latach mogliśmy... Porozmawiać na żywo, prawie na żywo, bo przez internet, ale do tej pory wymienialiśmy tylko e maile ze sobą. Bardzo ci dziękuję. I ja również dziękuję. Dziękujemy. Cześć. Cześć. Tak kończy się nasza rozmowa z Piotrem. Wszyscy, którzy chcą skontaktować się z Piotrem, mogą pisać do niego na e-mail. Piotr.proc małpa a jeśli chcecie napisać do mnie to piszcie przez formularz który jest obok na mojej stronie oczywiście obaj czekamy na komentarze jeśli macie jakieś pytania to możecie również zadawać je po prostu w komentarzach do tego podcastu obaj na pewno będziemy czytać wszystkie komentarze i odpowiadać na Wasze pytania. Muszę Wam powiedzieć, że ta rozmowa z Piotrem spowodowała, że w mojej głowie zaczął kiełkować pewien pomysł. <śmiech> zaczął kiełkować pomysł, tak mówimy, gdy wpadniemy na jakiś pomysł, gdy powoli, powoli. Zaczynamy o czymś myśleć, mamy jakąś ideę, jakiś pomysł. Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że dostałem również e-mail od Igora, który ma polskie korzenie i chce dostać kartę Polaka. Igor prosi mnie o nagranie podcastu, który pomoże mu przygotować się do egzaminu, czyli do rozmowy z polskim konsulem. Taką rozmowę trzeba odbyć, żeby dostać kartę Polaka. I chciałem wam powiedzieć, że zaczynam coraz poważniej myśleć o zrobieniu kursu. Specjalnego kursu dla tych, którzy chcą dostać kartę Polaka. W tej chwili nie wiem jednak, czy będzie zainteresowanie takim kursem. Czy chcecie, żebym zrobił taki kurs? Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ten pomysł. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to być może powstanie coś więcej. Może nawet specjalna strona. To na razie jest pomysł. I pytam się Was, czy ten pomysł ma sens, czy to jest potrzebne. Nie chcę nic zaczynać, bo to kosztuje dużo czasu, również pieniędzy, żeby zrobić coś takiego, ale jeśli będzie zainteresowanie, to jestem pełen zapału i chętnie przy waszej pomocy zrobię taki kurs. To mógłby być kurs szyty na miarę, czyli coś, co stworzylibyśmy razem. Wy powiecie, czego chcecie się nauczyć, co chcecie znaleźć w tym kursie, a ja przygotuję taki kurs. Kto jest zainteresowany, proszę niech pisze komentarz, niech pisze ja chcę kurs, jestem zainteresowany, bo chcę dostać kartę Polaka. Dobrze? Świetnie. Czekam na wasze odpowiedzi, czekam na waszą reakcję. I to już prawie koniec. Na zakończenie przypomnę jeszcze, że moich podcastów możecie słuchać przez iTunes i przez Stitcher, a także bezpośrednio na realpolish.pl. Tu też znajdziecie pełną transkrypcję każdego podcastu. Jeśli poczujecie, że podcasty to za mało, to oczywiście zapraszam do klubu VIP, oraz do spróbowania moich kursów premium. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie, a jeśli macie pytania, to piszcie do mnie. Zawsze chętnie odpowiadam na wszystkie pytania. Oczywiście zapraszam również na moją stronę na Facebooku. To wszystko na dziś. Wszyscy w Warszawie czekamy na kilka chłodniejszych dni. Czekamy na deszcz. Myślę, że niedługo będziemy już tylko wspominać upały Już niedługo nadejdzie jesień Mam nadzieję, że będzie to tak zwana złota polska jesień Ale na razie mamy jeszcze wakacje I cieszymy się tym wakacyjnym czasem Życzę wam miłego weekendu do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i wypoczywajcie dobrze. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl